4, 24 i 20. Czekać, kim ma... Cześć, Marioła. To można mówić. Oczywiście można mieć takie poczucie wyjątkowości, bo z pokorą czekając na ostatnią... Wydajecie słuchacze Stalowego Radia, nazywam się John Barry. i mój głos poprowadzi was w dzisiejszym dniu przez tą postapokaliptyczną rzeczywistość. Jak zauważyliście, częstotliwość nadawania przez nas w ostatnich dniach dosyć radykalnie się obniżyła. No cóż, jest to wina tego, że przygotowujemy się do różnych dziwnych sytuacji. Trenujemy, pierdoły, ale nic się nie bójcie, nic wam nie grozi. Chyba. Ale dobrze... Nie mówmy o takich pierdołach za dużo, bo nie o to chodzi, prawda? O czym dzisiaj powiemy? Moim podstawowym planem jest powiedzenie wam, jak zbudować kolejną broń do obrony. Jako, że ostatnio zauważyliśmy jakieś różne dziwne anomalie pogodowe, na przykład ochłodzenie się temperatury do dosyć niskich stopni, możemy wnioskować albo... Zaraz rozwinę ten temat, prawda? No właśnie. E, o czym jeszcze bym powiedział hmm, Tak chciałem tak trochę inaczej dzisiejszą audycję poprowadzić Dlatego na początku to co mam zamiar powiedzieć chcę powiedzieć W sensie, no wiecie, taki powiedzmy spis treści, O czym dzisiaj powiem, nie więcej Czyli tak, od samego początku Jak zrobić broń? Co mnie martwi, czy co sądzę na temat tego ochłodzenia się w ostatnich dniach? Chyba tyle, nie wiem Jakoś nie, nie bardzo mam pomysł, co by więcej powiedzieć ale tyle powinno wystarczyć, żeby zapełnić waszą głowę cenną informacją, jak przeżyć. Chyba, że coś powiem jeszcze na temat mutantów, ale zobaczymy. Dobrze, zacznijmy od tej drugiej przeze mnie wspomnianej już informacji, czyli to ochłodzenie. Zauważyłem w ostatnich czasach coś niepokojącego, ale chyba wszyscy zauważyli, że temperatura się ochładza. No jak to się ochładza, zapytacie? No właśnie, popatrzcie za okno. Jeżeli macie taką pradawną technologię, która się nazywa termometrem, z łatwością możecie sprawdzić, że z 25 stopni, które zazwyczaj widniały na szklanym pojemniczku, teraz mamy 5. No właśnie, potem wiele osób, które wychodzą na zewnątrz się dziwią. O, coś mnie tak niefajnie. To się nazywa chłód, moi drodzy, chłód. Teraz czas na zmiany. I tylko pytanie, z czym by spowodowane? Czyżby klimat powracał do normalności po wojnie? Niby była wielka zima zaraz po zrzuceniu ładunków nuklearnych na Ziemię, no ale czyżby to wszystko wracało do normy? A może jest wielki nawrót nuklearnej zimy? Kto wie? Liczniki Geigera, które mamy w różnych miejscach, wskazują stałą dawkę promieniowania z rzędu 100 radów. Niesień jest zwiększa, także żadnych większych opadów pyłu też nie było. No cóż, czyżby klimat się, tak jak już mówiłem, usystematyzował? Nie wiadomo. No ale co by dużo oprawić? Co się zna rzeczy? O, jeszcze coś mi się przypomniało. Zapewne wielu z Was zauważyło, że za oknem pojawia się dziwny osad, który utrzymuje się nad powierzchnią Ziemi. Tworząc chmurę. Wielu z was boi się tego. No cóż, nie dziwne. Jeżeli coś, co przypomina chmurę i lewituje nad ziemią i jest w jakimś kolorze odcieniu zieleni, to nie wróży za dobrze. No właśnie. Wielcy przedwieczni nazywali takie coś mgłą. Ciekawa nazwa w sumie. Mogła było to nic innego jak para wodna, która się tak ładnie unosiła, tworząc taką chmurę nad powierzchnią ziemi, niewielką. Ale nasze chmury są jeszcze lepsze. Nasze chmury wypełnione są różnymi pierwiastkami, różnymi mieszaninami kwasów i tak które gdy tylko zetkną się na przykład z jakimś żywym stworzeniem, zabijają. Są trujące, no ale co poradzi Nic. No właśnie, jest to po części spowodowane skażeniem naszej wielkiej rzeczki, która płynie nieopodal I gdy ta rzeczka paruje z tym całym syfem, który ma wewnątrz, to wychodzi troszkę na zewnątrz. No i wychodzi właśnie taka mgła Jest to po części też spowodowane tym oto ochłodzeniem, które mamy dookoła No ale są też tego plusy, po części Jakie? Wilgotność do się zwiększa, przez co, jak założyliście sami, coś zaczęło rosnąć jest, pojawiają się jakieś dźbła trawy. To chyba dobrze, prawda? Czyżby nasza postapokaliptyczna rzeczywistość wychodziła na prostą? A może to, co wyrasta z ziemi To są rośliny i grzyby, które w szybkości nie wiadomo jak wielkiej Przerosną nas wszystkich i w końcu nas zjedzą, skonsumią i pochłoną I taki będzie koniec ludzkiej cywilizacji? No właśnie Trzeba się zastanowić bardzo dokładnie co z tym fantem zrobić? Czy źle, że zaczyna rosnąć jakaś zieleninka? No cóż, nie wiadomo. Zobacz, bo żyjemy, zobaczymy. Ale na szczęście John Berry powie wam, co zrobić, aby z zieleninki się pozbyć, jeżeli okaże się zbyt zła. Zła zieleninka, prawda? Nie, żeby miał coś do ludzi niejedzących mięsa, prońcie Panie Boże, ale no, zieleninka również może zabić. Zwłaszcza, że jest radioaktywna, albo żyje własnym życiem i chce nas zabić. Albo zastrzelić swoimi kolcami, to też co takie są. To może o tych jeszcze chwilę powiem. Zapewne widzieliście często takie duże coś, co wygląda jak taka łodyga z taką szczęką. I to lubi pluć w ludzi kolcami. Takie coś nazywają rosyjską Dlaczego rosjacka? Nie wiadomo, takie już nazwali, dlatego o, rosjacki już takie są, że lubią w człowieka pluć, no nie tylko w człowieka. Jeżeli jakiś mały balfrok albo dzik, mały warchlaczek podejdzie pod taką rosjackę, to ona w niego i nasz dziczek, czy tam balfrok, czy nawet mały człowieczek umiera. Gdy się spodziurawione jak za pomocą właśnie tych kolców, a ta rosjacka bierze swoją szczękę i pożera. I taki właśnie, takie właśnie stworzonko wystarcza jej na taki okres czasu, żeby spokojnie kolejne przyszło. Jeżeli wszystkie rośliny nie żywią się mięsem, tylko pobierają energię z powietrza i tak to taka zjadając kolejne pożywienie mięsne, rośnie szybciej. I istnieje legenda o całym polu takich rosiaczek, które Pożerają, już tak się rozrosły, tak, ro, tak po prostu pochłaniają kolejne kolejne wioski i tak dalej. To wszystko dzieje się na północy, przy jeziorach wielkich i przy Wielkim Morzu i stamtąd wracają pojedyncze czy osoby, które krzyczą, że zabijają nas, zabijają! I racjacki takie są, że lubią mięsko. No cóż, się odwróciły. Dawniej wegetarianie nie jedli mięsa tylko rośliny, teraz rośliny jedzą wegetarian i nie tylko. Ale... Takie życie... Historia lubi się powtarzać... Czasami dochodzi do wymiany... Że... Osoba jedząca staje się, staje się ofiarą... I zostaje zjedzona... A to co zostało zjedzone... Teraz staje się jedzącym... Trochę zamotałem... Ale czy to ważne? Ważne żeby zachować sens... Wszystko się sypie... No właśnie... I to co dawniej było uznane za normalne... Teraz staje się dziwne... A to co było dawniej dziwne... Teraz staje się normalne... No... No ale wiecie, takie czasy, takie czasy, nikt nie sobie poradzi na to Ciekawą jest rzeczą również to, że w tych mgłach znaleźliśmy śladowej ilości trotylu Wnioskujemy, że jest to związane z tym, że na terenach wschodnich znajduje się wiele brzus, które zmutowały do tego poziomu, że pył trotyl Nie jesteśmy pewni, czy to jest prawda, czy nie, ale tak mi mówią prostare księgi, których zapisane jest wiele, wiele mądrości Takich, że na przykład brzozy blue -trotel. No dobrze. Porozmawialiśmy sobie trochę o, powiedzmy, naturze. Teraz porozmawiajmy o broni. Dzisiaj powiem wam, jak zrobić miotacz ognia. Miotacz ognia jest to proste urządzenie, które służy do, jak nazwa wskazuje, miotania ognia. Możemy to zrobić na wiele przykładów. Taka degresja Zauważyliście może, że ostatnio bardzo... Często mówię o ogniu, to jest to... Zwłaszcza teraz, kiedy jest chłodno i trzeba trochę rozgrzać atmosferę, prawda? Zwłaszcza na imprezach bandytów. I tam miotacz ognia sprawdza się idealnie, co będziemy potrzebowali do zbudowania miotacza ognia. Przede wszystkim będzie potrzebne nam coś, co będzie miotało nasze paliwo. Może być to spryskiwacz, może być to pistolet na wodę. Pokażę wam w dwa sposoby, jak zbudować taki miosacz ognia. Pierwszym będzie z pistoletu na wodę, albo czegoś, co przypomina pistolet na wodę. To jest tak, mając pistolet na wodę, możemy do jego, powiedzmy, baku, czy do pojemnika na wodę, czy na kwas, czy to, co tam chcecie tym strzelać, wlewamy benzyny. Dobrym rozwiązaniem jest, jeżeli macie dostatecznie wytrzymałą konstrukcję, nie jest taką z plastiku, tylko taką mocniejszą. Zamiast benzyny wlać tam właśnie napalm, o którym mówiłem w poprzedniej audycji. I który można wykonać, po prostu mieszając benzynę ze styropianem. Co nam to da? Otóż to, że taki napalm będzie palił lepiej niż benzyna. No ale tu jest pewne niebezpieczeństwo związane z tym, że można to wszystko pieprznąć. No, wiecie, cofnięcie się e, mieszanki i tak dalej. No cóż, ważne żeby to zabijało. A jeżeli będziemy mieli w środku napal, czyli tą mieszankę, to będzie zabijało z piekielną temperaturą. Ale o to chodzi, prawda? No. E, to teraz tak. Gdy już mamy pistolet na wodę z, powiedzmy, z benzyną, będę mówił benzyną, wlecie, z paliwem. O, w ten sposób. To... Jak będziecie robić, wiecie, napompujecie, żeby ciśnienie powstało w środku zbiornika? Bo macie taką wajchę, prawda? Chyba kto ma pistolet na wodę lub jakieś inu pierdołę, to chyba wie jak to działa, bo się już tym bawił. Dlatego bierzecie, pompujecie i jak będziecie strzelać, to macie benzyn. Wy to strzelacie jaką mieszanką, prawda? Strzelacie tym paliwem. Czyli już w połowach pracy za wami. No właśnie, połowa pracy. Druga połowa pracy jest zbudowanie czegoś, co będzie dawało Wam ogień. Jest wiele pomysłów na to, jak to zrobić. Pierwszy będzie bardzo prosty. Łapiecie kawałek drutu. Prosty. Trochę taśmy izolacyjnej. Przykręcacie to tak, jakbyście mieli taki bagnet. Tu macie pistolet na wodę z bagnetem takim drutem, prawda? Dobrze, już macie połowę, połowę takiego zapalnika zrobioną teraz na końcówkę bagnetu nakładacie kawałek szmaty i obkręcacie tak, żeby powstała Wam taka kulka teraz zwijacie trochę ten drut, aby to było całe sztywne i znajdowało się w odległości około 10 cm od wytrysku z pistoletu maczacie to w benzynie albo w nafcie, nie polecam tego zanurzać na palmie, bo to będzie złe po prostu lepiej, najlepiej benzynę i gdy nam się to pali Bezpiecznie na 10 cm od słowiał lufy. Wtedy możecie wykonać test. Idziecie na poligon, podpalacie kulkę z przodu i strzelacie. Całość powinna wyglądać tak, że lecący w pocisk ognia z popiela waszego przeciwnika dokładnie do tego podpala. A po chwili macie mięsko usmażone. Voilà. Podstawowym ognia z pistoletu na wodę ja jednak wolę coś innego coś bardziej śmiercionośnego i coś bardziej wymyślnego o tak chodzi o to, że zamiast pistoletu na wodę który ma no, nieduży zasięg maksymalnie 2 metry zbudować sobie to z opryskiwacza wiele osób ma opryskiwacze jeszcze takie starodawne wiecie, takie plecaczki z taką wajchą pod spodem do pompowania powietrza do środka które posiadają gruby, zbrojony, metalem, gumowy wąż. Mam taki w domu. Świetna sprawa. Zrobiłem z tego metaczognia. Chodzi o to, że, tak jak w poprzednim przypadku, do kanistra na plecach nalewacie mieszankę. masz o do i następnie musicie trochę przerobić końcówkę węża. Ja zrobiłem to w ten sposób, że domontowałem palnik. Udało mi się zdobyć taką małą butlę z gazem propan-butan. Zdomontowałem go do plecaka. Poprowadziłem drugą rurkę obok węża z mieszanką, która płynie od plecaka ze zbiornikiem. I to wszystko ładnie połączyłem taśmą izolacyjną. Także szło mi razem dwa węże. Kto ma większą peszlę, może to włożyć do peszli, żeby to szło jako i pojedynczy wąż. Ładnie wygląda i przy okazji jeszcze ochrona przed uszkodzeniem, prawda? Teraz musimy zamontować palnik na końcu. Jeżeli jesteście urodzonymi technikami Możecie zbudować własny palnik Który będzie łączył te dwie rury w jedną całość Albo możecie znaleźć gotowe Bo też takie rzeczy można znaleźć Wystarczy trochę poszukać Pójść do jakiejś starej fabryki na szaber I sądzę, że coś znajdziecie Z tym nie będzie raczej problemów Ja zrobiłem to w ten sposób Że połączyłem Za pomocą swojego kolegi w sensie on mi to połączył, o to mi chodziło. Zostało połączone dwa pistolety w jeden i mam pojedynczy spust. Dzięki temu, najpierw, dzięki jego umiejętnościom technicznym, zapala się palnik, a po chwili dopiero strzela się na odległość około 10 metrów promieniem ognia. Dzięki temu, że istnieje dość duże ciśnienie wewnątrz pojemnika na plecach z tym spaliwem, mieszanka zostaje wyrzucona na właśnie odległość sporą, dzięki czemu możecie zaoszczędzić trochę życia swojego, zanim przeciwnik do was dobiegnie tak, ciekawie to brzmi, zaoszczędzić trochę swojego życia, no tak, ale jeżeli podejdzie do was na 2 metry, tak jak w poprzednim przypadku może, mając na przykład włócznie przebić was na bylot. no, a tak z 10 metrów jesteście trochę bezpieczniejsi, prawda? no ale, no ale nie ma tego dobrego, co by na złe nie wyszło Miotacze ognia są takimi urządzeniami, które są bardzo niebezpieczne dla obu postaci Dla tej, która zostaje podpalona i tak tej, która podpala Dlaczego? Otóż chodzi właśnie o to, żeby nie naciskać cały czas spustu Zbyt długie przytrzymanie spustu miotacze ognia powoduje przegrzanie się pistoletu Wiecie, w cudzysłowie pistolet, to, które wyrzuca waszą mieszankę Jeżeli to się przegrzeje, może dojść do przetopienia się całości poparzenia waszych rąk, a w ostateczności cofnięcia się ognia w wróże i eksplozji na waszych plecach na pewno to nie będzie bardzo przyjemne w ostateczności może skończyć się waszą śmiercią, dosyć efektowną słyszałem kiedyś legendę o kolesiu, który tak się zafascynował miotaczami ognia, że zbudował sobie wersję z dwoma wężami jednakże był na tyle nieudacznikiem, że zapomniał o tym że urządzenie pod wpływem temperatury z wyrzucanej mieszanki się może przegrzać co spowodowało cofnięciem się właśnie owej mieszanki do zbiornika na plecach i wystrzeleniem go w górę na odległość około 20 metrów i efektowną eksplozją i deszczem krwi mięsa na ziemię. Oczywiście to mięso już było przypieczone, gdy spadło na ziemię i psy i inne zwierzątka miały dosyć dobre uczty. No cóż, no a tak kończą frejerzy, którzy nie wiedzą jak się zachować. Nic nie poradzimy, prawda? Od razu was ostrzegam, dzieciaki, jeżeli macie zamiar... Bawijcie się w, tym w ten właśnie sposób Nie róbcie tego Chyba, że no, chcecie zginąć No ale ja nie odpowiadam za to, co wy zrobicie Myślę nad jeszcze ulepszeniem mojego miotacza ognia W ten sposób, że pistolet będzie lekko przerobiony Otóż dysza, która będzie wyrzucać mieszankę Żeby była w trochę bardziej wytrzymałego materiału Otoczonego czymś, co możemy nazwać Radiator Coś w tym stylu, wiecie Żeby na bieżąco odprowadzało temperaturę na zewnątrz żeby w miarę dobre chłodzenie było, żeby podczas większej jawki można było trochę dłużej przysmażyć komuś blanta, ewentualnie coś innego. Także jeżeli macie chęć do budowania maszyn według moich propozycji, to na pewno pustynia oddam wam w nadmiarze wasz cenny czas stracony na budowę tego. Przede wszystkim jeżeli idziecie na polowanie, to zwierzęta, które dostaną promieniem takiego miotacza ognia, na pewno wam nie uciekną. No, może ucieknął, ale do czasu, kiedy wyziął ducha z powodu poparzeń. Jest to dobra rzecz na polowania, jeżeli chcecie od razu coś skonsumić, prawda? Przypieczone mięsko jest dobre, jeżeli nie macie nic innego pod rękami. A trochę, jeżeli będzie waliło octanami, to nie problem. Nie takie jedzenie jedliście, prawda? No. Dobrze, to chyba tyle w dzisiejszej audycji. Dziękuję za uwagę, Żegnajcie z wami John Mam nadzieję, że spodobał się wam dzisiejszy odcinek. To usłyszenie na Puskowiach.